Ty sobie, raz już wiesz, to jesteś inny człowiek. A inny człowiek pić chce też, więc pijesz jego zdrowie. A on znów, gdy wypije raz, to też się innym czuje. Więc ty i ony tamtym raz, wciąż pijecie, nic wam nie brakuje. Po kieliszku pierwszym jest ci lepiej, po kieliszku drugim humor masz, a po trzecim wołaś wudzia trzeci. a po czwartym wszystkich wokół znasz. Po kieliszku piątym szósty lęci, a po szóstym siódmy kusi cię. Po kieliszku siódmym świat się kręci i dopiero wtedy bawi się. Dziewczynka śliczna wizawi a vis usiadła bez partnera. Ponieważ wokół padła ci Więc okiem ją pożerasz I do stolika prosisz ją A żeby być w porządku Częstujesz w udział damę swą. No i być zaczynasz od początku Po kieliszku pierwszym jest ci lepiej Po kieliszku drugim chorobasz A po trzecim wołasz dziewczek krzyki a po czwartym już ją dobrze znasz. Po kieliszku piątym chcesz flirtować, a po szóstym przez nią wyciągnę. Po kieliszku siódmym chcesz całować i dopiero wtedy bawisz się. Zaczęła się rozmówka wnet, a temat był nie jeden. Ten mówi tobie, ma niech że dwa, plus dwa to siedem. Lecz tego już nie może znieść I chłódnia jest gotowa Bo dwa plus dwa to wszystkie sześć Więc kieliszki lecą już po głowach Po kieliszku pierwszym jest już siak. Po kieliszku drugim guza masz A po trzecim wołasz nie bądź świna! A po czwartym matku piętą pasz Po kieliszku piątym dziura w głowie po kieliszku szóstym dziury dwie, a po siódmym jest już w pogotowie, i dopiero wtedy bawi się. A po siódmym jest już w pogotowie, i dopiero wtedy bawisz się. I dopiero wtedy bawisz się. I dopiero wtedy... <śmiech> bawisz się? No to cześć!